Bajki i baśnie polskie. Bronisław Mróz-Długoszewski o niefortunnym diable. Był sobie kiedyś wielce, pomysłowy król. Wzniósł on na dwóch sąsiadujących z sobą górach bardzo obronne zamki i obsadził je nieliczną załogą. Kiedy... Znawcy spraw wojennych zwrócili mu uwagę, że żadna z tych załóg ze względu na swą liczebność nie potrafi obronić powierzonego jej zamku i że należałoby je wzmocnić. Król pomyślawszy dobrych kilka godzin postanowił połączyć obie góry mostem, dzięki czemu załogi zamków mogłyby w razie potrzeby wspomagać się wzajemnie. Wszakże łatwiej było królowi wpaść na ów prosty, lecz mądry pomysł – niż znaleźć kogoś, kto by się podjął budowy takiego mostu. Albowiem wszyscy architekci i budowniczowie, nie tylko krajowi, ale i zagraniczni, orzekli jednogłośnie, że połączenie tak wysokich i stromych gór jakimkolwiek mostem przewyższa ich możliwości. Ale król ani myślał odstąpić od powziętego zamiaru, obwieścił na wszystkie strony świata, że kto zbuduje upragniony przez niego most, ten otrzyma tyle złota, ile sam waży. Po tym obwieszczeniu zgłosił się do króla jakiś młody, początkujący murator i podjął się budowy mostu pod warunkiem, że otrzyma niewielką zaliczkę na zakupienie budulca i najęcie robotników. Do tak trudnej roboty zmusiła go bieda i ciężka choroba ukochanej matki. – Da mi królu zaliczkę, to zwołam lekarzy, żeby wyleczyli mi matkę, a co będzie dalej, to zobaczymy – myślał sobie, idąc do króla. Jakże się więc ucieszył, gdy król przystał na jego warunki i kazał mu wypłacić na poczet przyszłych zasług całuśkie 100 dukatów. Nawet ostrzeżenie króla, że straci głowę, jeśli nie wybuduje mostu, nie zmąciło jego radości. Pełen otuchy i wiary w lepszą przyszłość, powierzył matkę opieceń najznakomitszych lekarzy, potem nabywszy sporą ilość drewna i żelaza, najął robotników i zabrał się do budowania mostu. Pracuje przy nim na równi z robotnikami. Jeden tydzień, potem drugi i trzeci. A robota nie rusza się z miejsca ani na krok. Martwi się tym biedny murator, bo martwi, ale wciąż nie traci nadziei, że może jakoś zbuduje ten most. Dopiero wtedy upadł na duchu, gdy któregoś dnia robotnicy oświadczyli mu, że porzucają pracę. Przekonali się bowiem, że próżno tracą czas na robotę, której by nawet sam diabeł nie potrafił wykonać. Próbował nieborak namawiać ich, żeby nie zostawiali go samego. Lecz nic nie wskurał. Po odejściu robotników usiadł biedaczysko na kupie desek i jął głośno użalać się nad swoją dolą, pojękując. Oj, utnie mi król głowę, utnie, jeśli nie zbuduje mostu. A że nie zbuduje go, to pewne, zaiste prawdę, rzekli robotnicy, że nie tylko ja, ale nawet diabeł nie potrafi go zbudować. Biadając tak, usłyszał za sobą czyjeś kroki. Obejrzawszy się, zobaczył kuso ubranego franta, który wkrótce przemówił do niego tymi słowy. Słyszałem twoje narzekania i wiem, co cię czeka w zaniezbudowaniu mostu. Żal mi twojej młodej głowy i chcę cię jakoś wyratować. Dziękuję ci za życzliwość, miły człowiecze, odrzekł murator zgnębionym głosem. Ale pozwól, iż cię zapytam, w jaki sposób chcesz uratować moją głowę. No, w bardzo prosty sposób. Zbuduję ci most. Jeśli mnie o to poprosisz, odrzekł przybysz, uśmiechając się wesoło. No to buduj, że go przyjacielu, buduj, krzyknął uradowany murator. Lecz po chwili zastanowienia zapytał. Ale racz mi powiedzieć, czego żądasz ode mnie za taką przysługę? Hmm, nie żądam niczego. Za moją fatygę wezmę tylko sobie to żywe stworzenie, które przejdzie pierwsze po moście. A kto ty jesteś? Czy ty abel, nie diabeł? Zaniepokoił się murator. – Zgadłeś, przyjaciel? – odrzekł przybysz. – Muszę ci jednak zwrócić uwagę – prawił dalej – że ty i twoi robotnicy mylili się, mówiąc, że tego mostu nie zbuduje nawet diabeł. Otóż lęczę ci słowem honoru, że ja zbuduję go i to w bardzo krótkim czasie, o ile się oczywiście zgodzisz na moje skromne warunki. – Co mam robić? Zgadzam się, zgadzam, rzekł murator, podając diabłu rękę na znak, że przyjmuje jego warunki. Diabeł po zawarciu umowy z muratorem kazał mu iść do domu, a sam zabrał się do roboty. Pracował trzy dni i trzy noce, nie odpoczywając ani przez chwilę. To też rankiem czwartego dnia most był już całkiem gotowy do użytku. Przywołał tedy muratora i pokazawszy mu swoje dzieło, rzekł w wesoło. Jak widzisz, dotrzymałem słowa, biegnij więc do króla i poproś go, aby przybył podziwiając twoją robotę. Pospieszył murator do króla i oznajmiwszy mu o zbudowaniu mostu, zapytał, kiedy chce go obejrzeć. Przybędę obejrzeć most jutro o świcie, a jeżeli będę z niego zadowolony... – Do tegoż dnia dostaniesz resztę należnego ci złota – odrzekł król, po czym kazał muratorowi nie oddalać się z pałacu, gdyż życzył sobie, aby mu towarzyszył w podróży i oględzinach mostu. Jeszcze przed świtem następnego ranka stanął król z muratorem i gromadą dworzan na szczycie jednej z gór i oczami pełnymi podziwu patrzył na most łączący jedną górę z drugą. Pochwalił muratora za piękną robotę i kazał skarbnikowi przygotować dla niego wór dukatów. Tymczasem diabeł, przybrawszy postać dworskiego sługi, kręcił się wśród otoczenia króla, a w pewnej chwili przemówił głośno. – Nie przeczę, moi panowie, że most jest bardzo piękny, ale kto może zaręczyć za jego trwałość? – nie Niewsparte filarami, wisi w powietrzu i kto wie, czy nie, zerwie go pod ciężarem człowieka, nawet tak chudego i lekkiego jak murator, który go zbudował. Król, usłyszawszy podstępny głos diabła, zamyślił się głęboko, po czym zdecydował uroczyście. Uważam za słuszne i pożyteczne, aby dla sprawdzenia wytrzymałości mostu pierwszy przeszedł po nim jego budowniczy. A więc, mości pani, zwrócił się do muratora, rozkazuję ci przejść przez ten most krokiem powolnym, ale mocnym. Struchlał murator, usłyszawszy rozkaz króla. Zrozumiał, że przegrał sprawę z kretesem. Zamiast spodziewanego bogactwa i sławy wpadnie żywy w ręce diabła. Przyznać się, że miał z nim spółkę, nie mógł, gdyż za konszachty z piekłem spalonoby go na stosie. Gdy król ponaglał go, murator chcąc choć na kilkanaście godzin odroczyć rozstanie się z tym światem, poprosił króla, by próbę wytrzymałości mostu odłożyć do jutra. – Spójrz, miłościwy panie – mówił, – że farba na moście jeszcze nie wyschła. Jeśli teraz przejdę po nim, to upszczę go śladami moich nóg i trzeba będzie je zamalować, a farby na to już nie mam. – Słusznie mówisz – przyznał król i odroczył próbę do południa następnego dnia. Diabeł nie bardzo rad był z tego, ale co miał robić? Położył się przy moście aby przespać czas oczekiwania na ciało i duszę biednego Muratora. Murator zaś powędrował do domu, pożegnać się z matką i nielicznymi przyjaciółmi. Jednak ani matce, ani przyjaciół nie powiedział, co go jutro czeka. Oznajmił im tylko, że z polecenia króla udaje się w bardzo daleką i niebezpieczną podróż. Dopiero gdy następnego ranka żegnał się z matką, Wyznał jej, gdzie i po co idzie. Płakało biedne matczy skorzewnie, rozstając się z synem. Płakał też murator, wychodząc z domu. Widziała to przechodząca obok ich chaty stara żebraczka i zatrzymawszy muratora zapytała go, czemu się smuci i płacze, skoro już jest bogaty i sławny. Ach, diabli mi nadali takie bogactwo! Desperacko mruknął murator i chciał odejść od żebraczki. Ale ona, wyczuwszy w jego głosie coś niedobrego, zaczęła nalegać, by jej powiedział przyczynę swego smutku i desperacji. – Stara jestem i niejedno widziałam na świecie, więc może zaradzę biedzie, która, jak widzę, dokucza ci srodze. Nie mam już nic do stracenia, więc i powiem, czemu się smucę. Nóż starucha pomoże mi umknąć z pazurów diabła, pomyślał murator i wyjawił żebraczce wszystko. Nie smuć się, mój miły, rzekła żebraczka, wysłuchawszy go. Dla mnie okpić diabła to bagatelna rzecz, trudniej jest okpić anioła, ale w razie konieczności, potrzeby to i to potrafię. – No to, radź, co mam robić? Jeno prędko, bo już niedługo muszę być przy moście – prosił murator. – A więc słuchaj, gdy król każe ci wejść na most, ruszaj tam żwawo i ochoczo, a resztę to już ja załatwię. – Po załatwieniu sprawy dasz mi parę dukatów i nowe trzewiki – Zastrzegła się, po czym razem z muratorem podążyła na miejsce próby. Przy moście zastali już tłum ludzi, gdyż prócz służby króla i jego dworzan przybyła tam załoga obu zamków. Żebraczka wmieszała się w ciżbę ludzką, a murator stanął o kilkanaście kroków przed mostem. Niedługo przybył też i król jego mość. Przywoławszy muratora do siebie zapytał, czy most nadaje się już do próby otrzymawszy odpowiedź że farba na moście wyschła należycie rozkazał mu przejść przez niego gdy murator miał już wykonać rozkaz króla żebraczka krzyknęła wielkim głosem miłościwy królu powstrzymaj się i racz posłuchać mojej rady śmiałość żebraczki oburzyła wszystkich dworzan tak dalece że omal jej nie obili Wszakże król, chcąc popisać się dobrotliwością, dał znak dworzanom, by poniechali staruszki, a następnie spytał ją urągliwie. – Jakąż to radą chcesz mnie wesprzeć, mościa dobrodziejko? Na to żebraczka, nie tracąc ani muszu, przemówiła rezolutnie. – Miłościwy panie, patrząc na tego chudziaka, który ma przejść przez most, obliczyłam, że nie waży nawet tyle, co dobra koza. Że most nie zerwie się pod nim, to bardziej niż pewne. Dlatego myślę, że byłby lepiej, gdyby dla wypróbowania siły mostu przeszedł po nim ktoś bardziej zażywny, a zatem cięższy niż ten chudzina. Widzę, babko, że mimo wieku zachowałaś roztropność i jasność umysłu. Pochwalił król żebraczkę i rzuciwszy jej tak krzyknął w stronę swych dworzan i urzędników. „Hej, mości panowie, niech no któryś z was, byleby tylko gruby i ciężki, przekroczy przez ten most. Słowa króla ucieszyły tylko diabła, bo już był pewny, że poniesie do piekła nie chudzinę muratora, lecz jakiegoś brzuchatego tego wielmoże. Natomiast przerażeni dworzanie i urzędnicy królewscy... Jeli się kłócić między sobą i spierać, który ze względu na tuszę i wagę powinien dostąpić zaszczytu spełnienia rozkazu króla. Żaden z nich nie miał pewności, czy most nie zerwie się pod nim. Żadnemu więc niespieszno było iść na możliwą śmierć. Kłócą się dworzanie i popychają jeden przez drugiego, żeby szedł na most, a jednocześnie klną żebraczkę za jej pomysł i odgrażają się po cichu, że w razie czego potrafią się pomścić na niej. Ale przebiegła żebraczka wnet udobruchała ich mówiąc do króla. Miłościwy panie, czy warto ryzykować życiem któregoś z tych tak oddanych ci ludzi? Co będzie, jeśli most załamie się pod ciężarem człowieka? — A niech życie, babo, wróble zadziobią, zaklął król. Tak pomąciłaś mi w głowie, że nie wiem, co mam teraz począć. — Niepotrzebnie się frasujesz, miłościwy panie — rzekła żebraczka. — Każ wybrać z zamkowej chlewni dobrze upaśnioną świnię i popędzić ją na most. Jeśli ciężki tucznik przejdzie po nim bez szwanku, to człowiek tym bardziej. — Dobrze, mówi starucha, zaiste dobrze — Chórem poparli ją wszyscy dworzanie, radzi z takiego obrotu sprawy i kłusem pobiegli do zamkowej chlewni po jak najtłustszą świnie. Przyprowadzili do króla najbardziej upasioną i ciężką, a gdy ten dał znak do rozpoczęcia próby, popędzili ją na most. Świnia snać przeczuwając, kogo zobaczy po drugiej stronie, opierała się dworzaną i jak mogła tak unikała mostu. Głupio było dworzanom borykać się z nią na wzór świniopasów, przeto wdzięczni byli żebraczce, gdy podjęła się wyręczyć ich z tego kłopotu. Żebraczka zaofiarowała się poganiać wieprza nawet przez cały most. Oczywiście nie z chęci przysłużenia się dworzanom, tylko dlatego, żeby zobaczyć, jaką minę zrobi diabeł, gdy zamiast spodziewanego człowieka dostanie świnie. I rzeczywiście nie żałowała poniesionego trudu, bo cóż ten diabeł nie wyrabiał, gdy zobaczył, jaką zapłatę otrzyma za zbudowanie mostu. A kiedy żebraczka, chcąc pognębić go, jeszcze bardziej rzekła przymilnie. Nie ma się kusy, będziesz miał z tej świnki niczego, żoneczkę. Diabeł aż zawył z wielkiej wściekłości i wpadł w taką furię, że ją tarzać się po moście. Upamiętawszy się trochę, zaczął wygrażać żebraczce, że rozprawi się z nią w piekle. – A, jości, czekaj, tatka latka – odrzekła mu drwiąco. Nie zobaczysz mnie w piekle, bo cóż bym tam robiła? – Czym bym tam zgrzytała, skoro nie mam ani jednego zęba? Zarechotała przy tym tak szerokim śmiechem, że mógł dokładnie zlustrować jej bezzębną gębę. Oto w jaki sposób przebiegła żebraczka pognębiła diabła, a muratora uratowała od zguby. Dostała od muratora obiecane dukaty oraz trzewiki. przeto to zadowolona z siebie i ludzi powędrowała na odpust do sąsiedniej parafii. Murator zaś z workiem dukatów wrócił do domu i wesoło opowiedział matce, jakże braczka okpiła diabła. Niefortunny diabeł nim ruszył do piekła, błąkał się przez kilka dni po różnych pustkowiach, obmyślając sposób wytłumaczenia się przed Balzebubem z poniesionej porażki. Żeby łacniej go przebłagać, postanowił skusić do grzechu biednego garncarza, którego zauważył przechodząc obok jakiejś wsi. Garncarz wybierał się na jarmark i ładował do olbrzymiego kosza swój kruchy towar. Pożegnawszy żonę i kilkoro dzieci, wyszedł na drogę wiodącą do miasta. Diabeł wyprzedził go znacznie, a potem przyjąwszy postać świeżo ściętego pnia, siadł o krok od drogi i czyhał na garncarza, licząc na to, że ten zmęczony dźwiganiem ciężkiego kosza zechce odpocząć. Przewidywania diabła spełniły się, ale tylko częściowo. Istotnie garncarz, ujrzawszy dość wysoki i szeroki pień, ucieszył się bardzo. Oprę na tym pniu kosz, a odpocząwszy nieco pójdę dalej, medytował głośno. Będziesz ty zaraz klnąć i złorzeczyć co niemiara, radował się diabeł, gdy garncarz stawiał na nim kosz ze swoimi wyrobami. I oto za parę chwil zdradziecki pień rozpadł się na drobne szczątki, zaś stojący na nim kosz upadł na ziemię. Zapłakał biedny garncarz, patrząc na potłuczone miski dzbanki, kubki i talerze. Spodziewał się, że po sprzedaniu ich będzie miał za co kupić trochę kaszy i mąki dla dzieci. A tu masz. Wróci do domu z próżnymi rękami. Ktoś inny, będąc na jego miejscu, na pewno zakląłby się oczyście, ale garncarz należał do tych rzadkich ludzi, którzy nigdy nie klną i strzegą się wszelkich plugawych słów. Jeśli się czymś zgniewał lub zdenerwował, miał zwyczaj mawiać. A niech życie Bóg ma w swojej opiece. Zatem i w tym wypadku, odchodząc od pnia z pustym koszem, powtórzył kilkakrotnie swoje ulubione powiedzonko i powędrował do domu. Szkoda, że nie widział, jaką minę miał diabeł, gdy usłyszał jego słowa. Nie wróciłoby mu tu poniesionej straty, ale miałby przynajmniej uciechę patrząc, jak diabeł w wielkiej złości smaga się po łbie własnym ogonem. Nim garncarz wrócił do swojej chaty, niefortunny diabeł był już przed bramą piekła. Zamierzał niepostrzeżenie wemknąć się do środka, by przycupnąwszy w jakimś kąciku, przeczekać pierwszy gniew Bezebuba. Cóż, kiedy jego najbliżsi koledzy odpędzili go od bram piekła, mówiąc mu – Umykaj stąd, durniu, gdzie cię oczy poniosą i nie wracaj, póki nie dokonasz czynu, który by oczyścił twój spramiony honor, a pamiętaj, że przede wszystkim musisz temu garncarzowi stokrotnie odwdzięczyć się za przyczynioną mu szkodę. Powlógł się więc diabeł, popłakując do wsi, w której mieszkał garncarz. Zapukawszy do jego chaty, poprosił o nocleg. Dał mu garncarz wiązkę słomy na posłanie i przeprosił, że nie może go niczym posilić. Sam od rana nic nie jadłem, żona i dzieci też głodują, usprawiedliwiał się. W drodze potłukły mi się wszystkie naczynia, które miałem na sprzedaż i nie przyniosłem z jarmarku ani grosza. Diabeł położywszy się spać zaczął rozmyślać, czym zapłacić garncarzowi za wyrządzoną mu szkodę. Pieniędzy miał przy sobie dość sporo, ale że był bardzo skąpy, przeto wolał ich nie pozbywać. Postanowił tędy, że popracuje u garncarza i tym się nim skwituje. Tak więc, kiedy garncarz, skoro świt, zabrał się do lepienia nowych naczyń, diabeł mu oznajmił, że zna się na garncarstwie i chętnie zostanie jego pomocnikiem. Zapłacisz mi dopiero po robocie, a po sprzedaniu tego, co ulepię. Prawił zachęcająco. No to pokaż, co umiesz i niech cię Bóg ma w swojej opiece, wesoło odrzekł garncarz, przystając na propozycję diabła. Diabła ściarki przeszły, gdy ponownie usłyszał tak niemiłe mu życzenie, wszakże był tylko wargi z wielkiej odrazy i nie zwlekając wziął się do roboty. Robił zaś tak szybko i sprawnie, że do wieczora wyrobił cały zapas gliny, jaką garncarz miał na swoim podwórzu. – Człowieku, przecież ty masz złote ręce – zachwycił się garncarz. – Jutro zrobię jeszcze więcej, jeśli dostarczycie mi gliny – zapewniał diabeł. – No to musimy rano nakopać i nanosić tyle gliny, żeby starczyło nam jej choć na tydzień, bo wcześniej nie puszczę od siebie takiego zucha jak ty – twierdził rozradowany garncarz. Następnego dnia poprosił diabła, żeby mu pomógł kopać glinę, a znosić na podwórze będzie on już razem z żoną i dzieciakami. Jednakże nie tylko z całą rodziną, ale nawet z przywołanymi do pomocy sąsiadami, nie zdołał garncarz przez cały dzień znieść do domu tej gliny, którą diabeł nakopał w ciągu kilku godzin. – Starczy mi już chyba na cały rok – weselił się garncarz. Diabeł też nabrał nieco lepszego humoru, bo wybierał glinę ze wzgórza, na którym stała karczma, a że wybrał jej bardzo dużo, przeto podkopana część wzgórza oberwała się i razem z karczmą runęła w dół. Diabeł cieszył się z tego, ponieważ karczmasz wyszedłszy cało z tej przygody, klął wszystkich i wszystko tak paskudnie, że poczciwi ludzie zatykali uszy, by nie słyszeć, jak on pomstuje. Zapisywał więc jego grzechy na swoje dobro, tym bardziej iż przewidywał, że kaczmarz, aby odbudować karczmę, potrzebne do tego drzewo na pewno ukradnie w cudzym lesie. Skwitowawszy się już z garncarzem robocizną i pobudziwszy kaczmarza do grzechu, ruszył diabeł do piekła, przekonany, że przyjmą go tam bez większych wstrętów. Ale już po drodze dowiedział się od innego diabła, który tylko co wyszedł z piekła na robotę, że Belzebub obiecał wyłoić mu skórę własną ręką za nowe głupstwo, jakie palną przyczyniając się do zrujnowania kaczmy. No – jak to? – zdziwił się niefortunny diabeł. Przecież kaczmasz naklął się tyle, że nawet dziesięciu ludzi by tak nie potrafiło, a oprócz tego zachęciłem go do kradzieży cudzego drzewa. Ach, ty niepoprawne głupcze, ofuknął go mądrzejszy kolega. Czyż nie wiesz, że każdy kaczmasz, bez względu na to, czy klnie, czy nie klnie, kradnie, czy nie kradnie, modli się, czy zło rzeczy, już przez to samo, że rozpija ludzi, należy do nas? Nie żadna więc zasługa, żeś go pobudził do kilkudziesięciu nowych klątw i dodatkowej kradzieży. A pomyśl, ilu ludzi nie będzie piło gorzałki, a zatem mniej grzeszyło, póki on nie zbuduje nowej karczmy. Cóż więc mam czynić, żeby uniknąć niełaski naszego władcy? jęknął niefortunny diabeł. Heh, musisz zrobić coś niezwykle korzystnego dla nas, ale co, to już nie moja w tym głowa, odrzekł mu kolega i pognał w swoją stronę. Zaszył się pechowy diabeł w niedostępnych dla nikogo błotach. Przez trzy dni i trzy noce rozmyślał nad tym, co usłyszał od kolegi i wysilał mózgownicę, obmyślając taki czyn, który by zmazał jego poprzednie przewinienia i przywrócił mu dobrą opinię. Nie wymyśliwszy nic mądrego, postanowił zdać się na los. Poszedł więc między ludzi i pilnie wypatrywał kogoś, kogo by mógł wykorzystać do swych niecnych celów. Zatrzymawszy się dłużej w jakiejś wsi, wziął na oko bardzo biednego parobczaka, który z braku innego zajęcia pasał gromadzkie bydło. Był to młodzian niezwykle urodziwy, ale o bardzo smutnym obliczu. Nic zresztą dziwnego, że brakło mu wesołości. Był sierotą, nie miał ani skraweczka ziemi, ani choć byle jakie chaty, a o jego przyodziewku szkoda mówić. Jeśli miał jaką robotę, to żył półgłodny, a jak nie miał, to głodował okrutnie i nikt się tym nie wzruszał. Diabeł obserwując go, przyszedł do przekonania, że takiego pokrzywdzonego przez los i ludzi biedaka uda mu się namówić do złego. Raz podszepnął mu, żeby podpalił chałupę gospodarza, który oberwał mu połowę przeobiecanego zarobku to znów namawiał, żeby zabił parobków, którzy odpędzili go od okna, gdy chciał popatrzeć na ich zabawę. Ale daremnie go kusił. Biedak nie słuchał diabelskich potrzeptów. Pocieszał się i uspokajał bardzo dziwacznie, bo grął na skrzypkach własnej roboty. Mizerne to były skrzypki, ale w ręku tego biedaka wydawały tak cudne tony, że można było upoić się nimi do bezpamięci. Rzadko kto z ludzi słyszał jego grę, bo krył się z nią w polu i grał tylko dla siebie. A jeśli już ktoś usłyszał jego muzykę, to nie miał z niej pociechy, bo bieda grał tak smutnie, jak smutne było jego życie. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że doznał on za jednym razem tyle bólu, goryczy i udręki, ile nie doznał dotychczas w ciągu całego życia. Zakochał się po uszy w córce bogatego gospodarza. Dziewczyna tajnie mu sprzyjała, gdyż był urodziwy i niegłupi. Widywali się rzadko i tylko ukradkiem. On zaś dniem i nocą marzył, żeby być z nią nierozłącznie, gdyż kochał ją całym sercem i duszą. Widać, ta wielka miłość zaślepiła go, bo poszedł jednego ranka do ojca swej ukochanej i poprosił o jej rękę. Co odpowiedział mu bogacz? czy łatwo się domyślić? Nazwał go żebrakiem, łachmaniarzem i wyrzucił za drzwi. Nie dla psa kiełbasa, śmierdzący dziadzie. Nie waż się nawet myśleć o mojej córce. Wydam ją za syna starego Błażeja. Głupi to chłopak, bo głupi, ale pieniądze mierzy kwartami. Kiedy zaś sponiewierany biedak był już za wrotami, krzyknął jeszcze szyderczo. Gdybyś nędzarzu przyszedł prosić o moją córkę z garncem dukatów, dałbym ci ją z pocałowaniem ręki. Wyszycony i upokorzony chłopiec popędził tego dnia powierzone mu bydło jak najdalej od wsi. I puściwszy je samopas, siadł na miedzy, pod chatą wieżbą i zapłakał rzewnie. Wypłakawszy się wydobył z pastuszej torby swoje skrzypki i zaczął na niej grać. A że wygrywał na skrzypkach wszystko co przeżył i przebolał, przez to skrzypki zawodziły tak smętnie i żałośnie, iż brzoza, pod którą siedział, wzruszyła się i opuściwszy ku ziemi swoje gałęzie zapłakała listeczkami nad jego dolą. Popłakał się nawet diabeł, który idąc za nim trop w trop też słyszał jego granie. Gdy biedny parobek przestał grać, diabeł ocierając ogonem zruszone łzami oczy, wpadł na wspaniały, jak mnie nie mał, pomysł kupienia od parobka jego skrzypiec. Jeśli one tak grają, że ja diabeł rozpłakałem się, to jak będą płakać potępieńcy, kiedy im zagram na nich? Przecież nie może być lepszego czynu ponad ten, gdy do ich codziennych mąk dołożę jeszcze przeraźliwie żałosną i beznadziejnie smutną muzykę, wykalkulował sobie. Dlatego nie zwlekając przybrał postać bogatego szlachciury i podszedłszy do Parobczaka przemówił do niego. Słyszałem twoją muzykę i podobała mi się. Mogę więc kupić od ciebie te skrzypki. – Nie sprzedam ich, gdy są jedyną moją pociechą – odrzekł mu parobek. – Głupstwa gadasz – rzachnął się diabeł. – Dam ci za nie choćby garniec dukatów. – Urety, przecież garniec dukatów to akurat tyle, ile żądał ojciec mojej ukochanej za jej rękę. Ucieszył się w myśli parobek, ale przyjrzawszy się bliżej nieoczekiwanemu nabywcy zapytał nieufnie. Czy wy, panie, nie drwicie ze mnie, mówiąc, że dacie za moje skrzypki aż garniec dukatów? Nie trać czasu na niepotrzebne gadanie. Bierz prędko pieniądze i oddaj mi skrzypce, póki mam na nie ochotę, zachęcał diabeł, podając mu pękaty trzos. Wziął parobek trzos i zaczął wybierać z niego dukaty. Cicho dźwięczały złote krążki, spadając do pastuszej torby, ale parobek najwyraźniej słyszał, że wołają do niego wielkim głosem. Skończyła się twoja udręka i niedola. Raduj się, nieboraku, będziesz miał swoją ukochaną. Zostanie ona twoją żoną. Ogarnęła go taka niebywała szczęśliwość, że przytuliłby do serca nawet swych licznych krzywdzicieli. Choć dzień był szary i ponury, jemu się zdawało, że widzi na niebie nie jedno, ale kilka słońc. Gdy diabeł sięgnął po skrzypce, parobek powstrzymał jego rękę, mówiąc, że chce pożegnać się z nimi. – No żegnaj się z nimi, byle prędko – przyzwolił diabeł. Wziął parobek skrzypki, przytulił raz i drugi do przepełnionego radością serca, a potem całując je szepnął cichutko. Cieszyłyście mnie w smutku i niedoli. Dałyście mi tyle szczęścia i radości, że wypowiedzieć jej nie umiem. Ponieście moją szczęśliwość w świat i śpiewajcie o niej wszędzie, gdzie będziecie. Słowa parobka brzmiały jak dziękczynna modlitwa, jak gorące życzenie dla wszystkich smucących się i cierpiących. Cóż dziwnego, że takie słowa wżarły się w skrzypce i spoiły z nimi w jedną nierozłączną całość. Diabeł wziąwszy skrzypce parobka, gnał z nimi do piekła co sił w nogach. Przybywszy na miejsce, zdołał wemknąć się do środka, niezauważony przez nikogo, tak że bez przeszkód dotarł do części piekła, gdzie specjalnie wymyślnie dręczono potępieńców. No, teraz ja zadam wam takiego bobu, że będziecie wyć i skręcać się z bólu! Cieszył się patrząc na wynędzniałych i beznadziejnie smutnych potępieńców. Dobył z zapazuchy skrzypce, ale nim zaczął grać na nich, zatkał sobie mądrala uszy smołą, żeby nie słyszeć tonów i nie płakać ze smutku. Zabezpieczywszy się w ten sposób, splunął w garść, po czym ją wodzić smyczkiem po stronach. Gra, gra... I coraz to spodziera na potępieńców, żeby zobaczyć, jak oni odczuwają jego muzykę. Co oni wykrzykiwali, nie słyszał. Widział tylko ich skoki, wywijanie rękami i szybko poruszające się usta. Uh – Mhm, -huh, już bierze ich moja muzyka. Wreszcie grzeszczą i skaczą z bólu – cieszył się diabeł i coraz to raźniej machał smyczkiem. Marząc o nagrodzie, jaką dostanie od Belzebuba za swoją pomysłowość. Ale wnet rozwiały się jego marzenia. Czyjś potężny cios w głowę wytrącił mu z uszu smołę. Wtedy przekonał się, że potępieńcy skaczą, krzyczą i przytupują nogami bynajmniej nie z bólu czy smutku, lecz z wielkiej uciechy i radości. Nic dziwnego. Skrzypki parobka grały teraz niebywale radośnie i wesoło. Gdy z wielkiego przerażenia i zdumienia smyczek wypadł mu z ręki, potem pięcy obskoczyli go prosząc. A graj, że nam jeszcze, dobroczyńco, miły graj, do końca świata będziemy ci wdzięczni za radość i wesele, jakie sprawiasz nam swoją muzyką. Diabeł nic nie odpowiedział na ich prośby, tylko z szeroko otwartą gębą i wytrzeszczonymi z przerażenia oczami czekał, co zrobi z nim stojący obok Belzebub. On to bowiem werształ go w łeb, a teraz, sapiąc z gniewu, namyślał się, co uczynić z niefortunnym diabłem. Krótko namyślał się władca piekieł. – Potrzebneś nam to jak dziura w moście. Idź więc stąd w świat na pośmiewisko ludzkie i nigdy nie waż się wracać do nas. To, rzekłszy, obłamał muzeum barogi. Urwał ogon i tak oszpeconego kazał wyrzucić z piekła. powlókł się niefortunny diabeł w daleki świat i stroniąc od ludzi, błąka się gdzieś w zamorskich krajach. Koniec.